produkt, podcast, nazwa święty spokój, adres podcastświętyspokój.blogspot.com. e-mail podcastświęty gmail.com No i to są właśnie te dogrywki, które miałem zrobić, robię je na końcu. Ale właśnie sobie przypomniałem, że w tym drugim wejściu, w tym głównym wejściu już się z Wami przywitałem no ale tak kupię. teraz się nie przewidać, więc powiem Wam cześć. I na początek zapowiem piosenkę pod tytułem yy, piosenkę zespołu Skif SKIV pod tytułem Myjka z albumu Tadrata Piliszcze. Tadrata Piliszcze. Moment, nacisnę no ja na chwilkę pauzę, bo coś się dzieje, zaraz, zaraz do was wrócę. Dobra, już jestem. Powiedziałem jaka piosenka, jaki ma tytuł. To powiem, że kojarzy mi się z wczesnym, z wczesnym Justinem Biberem. Nie no, dobra, to taki żarcik. Kojarzy mi się tak naprawdę z, jak, z IRL. A propos Justina Bibera, to przypomniał mi się taki kawał że ma mama się drze do dziecka odrób lekcję nie chce mi się, odrób te lekcje no nie chce mi się nie chce mi się odradzać odrób lekcję, bo jak nie to włączę na cały regulator Justina Bibera i będę się darła przez okno synu, jaki masz świetny gust no, no dobra, to czas na muzykę Słychacy. Tak? Nie jeszcze muzy? Nie, jeszcze nie puściłem. Dobra, czas na muzykę. Kury ta trybaca, ale oce. Koty myślisz mlekową symp. Super! the cool. No witajcie. 3 maja właśnie spadł dzisiaj śnieg. Dzisiaj mam bardzo sportowy, sportowy dzień, bo przed chwilą, o, nie, nie przed chwilą, ale obejrzałem finał Pucharu Polski w fiłce nożnej. a teraz oglądam jeszcze mecz Barcelona Real, drugi mecz Ligi Mistrzów między tymi zespołami. Półfinał. No i chciałem. Przepraszam, bo oglądam. mecz. Temat miałem na dzisiaj i pewnie go jeszcze omówię. Ale ponieważ dzień, właściwie chwila, przyniosła nowy temat, to muszę ją muszę, ten, muszę to omówić. Skończył się puchar finał Pucharu Polski i chciałem powiedzieć. Ja kibicuję legi, już tu pewnie to padło, zresztą komunalki kibicowe, trudno żeby kibicował na przykład Widzewowi, mieszkając w Warszawie, właściwie w tej chwili pod Warszawą. No i czym się skończył finał? Czym się skończył ten mecz? Oczywiście burdami na stadionie. Już w trakcie meczu kibice mojej drużyny odpalili racę, zadymili stadion. Po meczu na płytę. No i wydawało mi się, że kibice Lecha, tacy wyrobieni w pucharach europejskich, że to już po prostu inna jakość. No wstyd mi było za, że tak naszych, chociaż może to źle powiedziane, bo zupełnie się z nimi nie utożsamiam. No, ale nie, nie było... Nie. Kibice Lecha nie pozostali dłużni, no i, i... wtargnęli również, że zaczęli rzucać ogrodzeniami, głośnikami, zdemalowali po prostu stadion, no... Masakra. Nie chcę się nad tym rozwodzić, powiem tylko, że to takie wieśniactwo, że po prostu ręce padają. Po prostu... Przepraszam, to nie chodzi o to, że mam coś do mieszkańców wsi, bo wieśniak nie musi mieszkać na wsi. To nie są tożsame pojęcia, nie? to nie chodzi mi o mieszkańców, tylko o wieśniaków, żeby było jasne. Zrobili po prostu coś takiego, co się w głowie nie mieści, no. i jutro pójdę do pracy, tam różnie bywa z kibicami, bo jedni są kibicami, inni nie, w ogóle mają tam gdzieś. Ale zapewne wielu z nich będzie wiedziało, że nawet wielu spośród tych, którzy nie kibicują, że mecz zakończył się właśnie w taki sposób i powiedzono i co? Burdy na stadionie, co to za w ogóle impreza? Bałbym się z dziećmi. I co ja mam powiedzieć? No mimo, że kocham piłkę, nożną, no, już no, To niestety nie mam argumentów, no. No... I... No, chciałem tylko powiedzieć jeszcze taką rzecz, że... Oczywiście, że to kibice. Oczywiście, że oni są winni. Nie chcę zrzucać winy na żadnych tam działaczy, PZPN. Tylko... Jedna rzecz, bo w Anglii też chyba byli tacy kibice kiedyś. Ale stało się coś, że dzisiaj oni siedzą za murkiem sięgającym do kolan. Oczywiście, że krzyczą, oczywiście, że pewnie im może klną. Ale żadnemu z nich nie przyjdzie do głowy, żeby cokolwiek rzucić na płytę boiska, Albo wejść, przestąpić ten murek, który nie jest przeszkodą żadną. Tuż przy płycie stoją stewardzi, nie policja z tarczami, tylko stewardzi. To są ludzie, którzy mają wskazywać, proszę pana, tutaj jest państwo miejsce, proszę usiąść. Ci ludzie mogą na stadionie pić piwo. Co jest, no mi to pasuje w, w trakcie widowiska sportowego na pcie piwa. To jest, no piłka nożna, nie oszukujmy się, to jest raczej męska dziedzina. I ja lubię ten klimacik piwo i mecz, no. W Polsce jest inaczej, ale myślę, że mogłoby być tak samo, wystarczyłoby przenieść te same reguły. Ja nie chcę mówić, że to jest proste, że wystarczy karać ich strasznie, że w ogóle zabijać, wieszać się, napiętnować, ogłaszać. Anglicy sobie z tym jakoś poradzili. Nie wiem dokładnie jak, myślę, że powiedzenie, że im dostają straszne kary jest zbyt uproszczony, uproszczonym obrazem rzeczywistości. Ale wystarczy tam pójść i zapytać, panowie, co zrobiliście, panowie lub panie, albo panie i panowie, albo same panie, dobra, nie szata, co zrobiliście, że macie tak fajne stadiony? Dobrze, i to tyle jest w temacie, w temacie meczu finałowego Pucharu Polski. <śmiech> Przepraszam, chciałem e, powiedzieć teraz stała rubryka. Stała rubryka. Gdzie ja mam stałą rubrykę? Dobra. Stała rubryka, czyli. E, czyli koment, komentarze do podcastów moich. Owszem, tak, znowu pojawiły się dwa komentarze. Jeden pod odcinkiem pod tytułem hmm, samochodowy, odcinek szósty samochodowo-muzyczny i napisał do mnie Arek i napisał, całkiem sympatycznie się słuchało tej waszej rozmowy, dopiero na tym podcast trafiłem, więc jeszcze mam zamiar zaliczyć odcinki wsteczne. Pozdrawiam. Dziękuję, Arku. Dziękuję w imieniu Zosi, której dzisiaj nie ma. Dziękuję w swoim imieniu. No i pod odcinkiem siódmym dzisiaj pojawił się komentarz. Komentarz, co tak długo bez odcinka? Napisał Skwar. Skwar to jest bez nazwy net. Bardzo dziękuję. Czuję się taki, no, z no bo bez nazwy to w końcu jeden z, no, najlepszych chyba podcastów w Polsce, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, no to jeden z moich najlubiejszych. Dziękuję Ci, skwarr Dzięki. No i teraz temat, mój główny temat. To, co chciałem, o czym chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć o, o podatkach. Otóż ostatnio e, przeczytałem coś takiego, że gdzieś widziałem to nawet, już teraz nie pamiętam, przepraszam, kto to, co to za e, instytucja wydała takie, e, zrobiła ten, e, to opracowanie, ale Okazuje się, że 75% e, naszych zarobków zostaje spożytkowane, a spożytkowane też zło nas, zmarnowane, na podatki. Tak, tyle właśnie płacimy e, państwu. To znaczy, są bardziej e, optymistyczne też... E, Pracowania, według nich pracujemy na podatki, gdyby podzielić to na, na tak okres w roku, to do, już mówię, bo to mam akurat, Prawie pół roku w każdym bądź razie. 16 czerwca. Do 16 czerwca pracujemy na podatek. Po tym dniu pracujemy na swoje. Tak. Dla porównania, Amerykanie pracują na podatki do któregoś kwietnia bodajże. Czyli dwa miesiące krócej od Polaków. No dla mnie to jest e, to jest coś strasznego to jest skandal, to jest rozbój w biały dzień ja myślę, że e, niestety wydaje mi się, że ta mniej optymistyczna wersja jest bliższa prawdy, czyli te 75% a to oznacza dla mnie jakieś współczesne niewolnictwo no. coś, coś potwornego jak można zabrać 75% tego, co zarobiłem. Znaczy, ludzie, to, to jest tak. Pracujesz i twoja praca warta jest 100. Tak? Tyle zostało na tyle zostałeś wyceniony. Tak tyle powinieneś dostać. Ale dostałeś tylko 25. Tak. No, gdyby to przełożyć na taki przeciętny dzień pracy to mamy także 6 godzin na podatki 2 godziny na dla siebie gdyby to przełożyć na e, okres w roku to e, do końca września na podatki październik, listopad, grudzień dla siebie ludzie. A to jest e, jeszcze tak, że to ta jest przeciętna, więc są ludzie, którzy płacą e, większe podatki, to oni w ogóle nie tylko godzinę, godzinę dziennie robią, chodzą do roboty na 8 godzin, w tym godzinę pracują dla siebie. Właśnie skończył się nasz Barcelona Real 1-1, ale to Barcelona zwycięska Barcelona awansuje do finału który się odbędzie bodajże z pamięci, mówi 18 maja w Londynie na Wembley no i jeszcze w związku z tym chciałbym mam jedną taką komne jest drugiego finalistę. Trochę się Kurczę, zapomniałem. Chciałem po prostu oderwać się od tego spotkania, ale kiedyś musimy. Dziękujemy już państwu bardzo serdecznie za te wspólne 90. No tak, zapomniałem. Kurczę, ale poczekajcie, macie na pauzie z rzęsę. No dobrze. Eee i tak mi się wydaje, że są ludzie, którzy mają jakąś większą tolerancję dla podatków, którzy uważają, że ściąganie podatków jest uczciwe, że, no, że jest to taki rodzaj solidarności społecznej. I ja to rozumiem. Rozumiem, że tak można myśleć. To jest kwestia poglądów, jakiejś dyskusji. Choć z drugiej strony mogłoby się, można też powiedzieć, że no złodziejstwo nie jest kwestią poglądów i jeśli ktoś miałby stosunek taki, że podatki to jednak są bliskie lub tożsame z okradaniem człowieka, no to wtedy trudno tutaj o dyskusję. No Ale nawet jeśli uznamy, że jakiś poziom podatków jest uzasadniony, to no gdzie, gdzie ta granica jest? Bo dla mnie ta granica jest w okolicach jedno, jednocyfrowego procenta, czyli 9,9 to jest dla mnie maksymalna stopa podatku w sumie wszystkiego, z ZUS-ów, jakichś składek zdrowotnych, jakichś podatków. To jest dla mnie maksymalny poziom, który dziesięcina, po prostu, krótko mówiąc, Dziesięcina jest dla mnie ostateczną granicą. Poza, te, poza tą granicą jest już absurd. Absurd, tyle tylko, tyle tylko, że to jest absurd, za który ja płacę. Ktoś, jeśli ktoś się na godzi, niech sobie Niech się na to godzi. Ja mówię za siebie. Ja nie chcę płacić na ten absurd. To jest dla mnie okradanie mnie. Niestety nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Jest to, form, jest to obwarowane przymusami i niestety muszę płacić, ale płacić na to wspólne marnowanie pieniędzy, ale Chcę tutaj zadeklarować, że nie godzę się na to, że nie podoba mi się to. Uważam, że jest to nieuczciwe i czuję się okradany co miesiąc z tego, co sam zarobię, sam wypracuję. No i to tyle na temat podatków. Prawdopodobnie będzie trzeba zrobić jakieś jeszcze dogrywki. Krótki odcinek dzisiaj, ale w pewnym razie jeszcze raz dziękuję za komentarze. W ogóle ostatnio, jak zerknąłem na statystyki, to, to powiem szczerze, że jestem miło zaskoczony, bo tam kilkaset wyświetleń strony, kilkadziesiąt pobrań yy, mp3 dołączanych do, do bloga, czyli podcastów. No. Yy. Dziękuję, dziękuję Wam za, za słuchanie i do zobaczenia. Aha, w to grywce na pewno powiem, bo z tego nie zrezygnuję, kto zagrał pierwszą piosenkę, kto zagrał ostatnią piosenkę i powiem, co jest w podkładzie. No i to tyle na dzisiaj, bo późno jutro do pracy trzeba wstać. Do usłyszenia. Jak zwykle mogę wam to naprawdę na 100% obiecać, że nie wiem kiedy się usłyszymy. Na razie. No i jeszcze na chwilę się pojawiłem takie podskrybutą do, do audycji, bo mi się przypomniało, że obejrzałem fajny film. A że chyba w każdym albo w każdym razie w większości odcinków opowiadam o tym, co obejrzałem, czy usłyszałem. No to nie ma, no to obejrzałem, nie będę przekładał tego, tego odcinka, tylko powiem już o tym teraz. Powiem tylko jeszcze, dlaczego zmieniło się dźwięk, dlaczego się dźwięk zmienił, bo dwie rzeczy na to wpływają. Jedna, być może słyszycie, to, że jadę samochodem w tej chwili. Jestem kierowcą za ja kierowcą Boże, ale jak. Nie przeknę, ale gadam, gadam głupoko. Jak kierowca może jechać gdzie indziej niż za No dobra, jadę jako kierowca samochodem. W jednej ręce niestety muszę trzymać. Nagrywajkę, która jest bardzo niewygodna. Nie wiem co w ogóle z tego wyjdzie, bo pierwszy raz nagrywam, nie wiem jaki tego dźwięk w ogóle się wygeneruje. Mam taki głupi telefon, który jak się do nie dotyka, no to włącza się wygaszacz ekranu i to jest ok. Natomiast razem z wygaszaczem ekranu zatrzymuje się nagrywanie nagrywanie notatki głosowej. To już jest Szczególnie dla podcastu, bardzo niekorzystny, dlatego muszę go cały czas rozkładać po takim track poincie, czy czymś w tym rodzaju sterowania. No cóż, telefon jak telefon ważny między zaletą jest to, że jest służbowy. Dlatego, dlatego, ma, dlatego jest dobry. No dobra, to dygresja była już na tyle długa dwie minuty nagrywania, a ja nie powiedziałem o tym jeszcze słowa, właściwie o powodzie mojego, mojego jeszcze raz powrotu na antenę, no to obejrzałem film Inside Job. Zapomniałem polskiego typu, ale jest to film o teraźniejszym kryzysie, to jest film dokumentalny. O tym kryzysie, który w tej chwili panuje. O tym globalnym kryzysie. Jego geneza, z czego powstał, jakie będzie miał skutki. Bardzo, naprawdę, bardzo ciekawe. Co prawda nie do końca zgadzam się z autorami. Nie chcę, nie chcę Wam opowiadać. Naprawdę obejrzyjcie bo to, daje do myślenia. Szczególnie tym, którzy się na tym mniej zastanawiali nad e, w ogóle gospodarką globalną, w ogóle gospodarką, sposób to działa, to warto obejrzeć, bo trochę oczy to Aczkolwiek Myślę, że autorzy e, nie do końca wyciągnęli słuszne wnioski, przynajmniej według mnie. Natomiast trudno jest to oczywiście sprawdzić. E, w każdym bądź razie bardzo mi się podoba to, w jaki sposób rozmawiają z tymi takimi tuzami finansjery bankowości amerykańskiej przede wszystkim, ale nie tylko, ponieważ być może panowie bankierzy, panowie profesorowie uniwersytetów byli tym zdziwieni, ale oni nie przyszli zapytać ich, dlaczego poradę, jak będzie w przyszłości, tylko przyszliwości oskarż zapytać, dlaczego do czego to prowadziliście? Tak, wy to prowadziliście do tego. I dlaczego chcecie stosować te same metody na wyjście z tego kryzysu? Także polecam jeszcze raz powtórzę tytuł Inside Job. No i jeszcze tylko powiem, że podkładu nie będzie, ponieważ e, przez połowę przez połowę odcinka w podkładzie mamy mecz, e, a druga połowa będzie bez podkładu i tak. Albo z podkładem. Zobaczymy. Jak będzie z podkładem, to na pewno o tym powiem, ponieważ e, <śmiech> przepraszam, na pewno będzie dogrywka, bo dograć muszę jeszcze Zresztą mówiłem, bo nie będę się powtarzał, bo dłużyzną zalatuję. No co do usłyszenia, tym razem już naprawdę się żegnam, nie będę powtarzał kiedy będzie następny odcinek, bo powiedziałem to już wcześniej. Cześć! Jeśli dobrze naliczyłem, to pożegnałem się już z Wami dwa razy, dwa razy się także przywitałem, a tu niespodzianka i znowu jestem. No bo oczywiście no nie zapowiedziałem ostatniej piosenki, a tak w ogóle jak, jakże piękną klamrą spinam ten ósmy odcinek. Wczoraj nagrywałem podczas półfinału Barcelona Real. Dzisiaj nagrywam podczas półfinału Manchester United Schalke Gelsen, Gelsenkirchen. Yes, jak można się mieszkać w takim mieście? Przecież ci ludzie na pewno sobie łamią języki na tym na nazwie. No dobrze. To Wróciłem po to, żeby zapowiedzieć piosenkę, a piosenka będzie, nie piosenka, piosenki nie będzie, to będzie utwór instrumentalny, naprawdę polecam, warto wysłuchać, bo jest bardzo ciekawy. takie plumkanie na jakimś instrumencie nie rozpoznaję. No jakim, plus jeszcze jakieś instrumenty, instrumenty perkusyjne do tego dochodzą, bardzo ciekawa muzyka Naprawdę spodobałem się Zespół nazywa się Zespół albo może pojedynczy wykonawca Nie wiem, nie czytałem Nie wiem kto to nagrał Nazywa się Burning Cicada Limited A utwór ma jakże dźwięczną I y, ładną nazwę Bangba. Bang ba Utwór pochodzi z albumu Red Cicada's Burning Cicada Też Limited No cóż Zapraszam do wysłuchania i żegnam się z Wami A przepraszam Zespół ma trochę, znaczy album ma troszkę dłuższą nazwę Red Cicada's Burning Cicada Limited Sampler Volume 1 Nie wiem czy warto zapamiętać, ale na pewno warto wysłuchać e, tej muzyki. Z tych ośmiu odcinków zauważyłem, że chyba jestem mistrzem e, dygresji. Dobra, koniec. Cześć. Posz, do następnego odcinka. Do widzenia. Wysłuchajcie tej muzyki, bo, bo warto.